Znamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 20 kwietnia jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Anna kowalik Brankati i Romuald Wójcik. Siedmioro z ofiar tragedii w Shreveport porto Luizjanie To dzieci sprawcy strzelaniny. Koalicja utworzona przez byłego prezydenta i eurosceptyka Rumena Radewa wygrywa wybory parlamentarne w Bułgarii. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody w zachodniej i centralnej Polsce. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w Stanach Zjednoczonych. Służby określiły zdarzenie jako akt przemocy domowej. Do tragedii doszło w miejscowości Shreveport w stanie Luizjana. Sprawca został zastrzelony przez policję. Prawdopodobnie mężczyzna był ojcem siedmiorga ofiar. Policja z Szevenport w stanie Luizjana zidentyfikowała Szamara Elkinsa jako podejrzanego o dokonanie strzelaniny, w której zginęło ośmioro dzieci, w tym roczne niemowle, określając ten czyn mianem odrażającego aktu, sierżan Christopher Bordelon z lokalnego Departamentu Policji ujawnił tożsamość sprawcy, rozmawiając z dziennikarzami w pobliżu miejsca zbrodni w niedzielny wieczór. Pracujemy nad tym, aby ustalić motyw tej tragicznej zbrodni, aby zrozumieć także dlaczego do niej doszło. Kwalifikujemy ją jako przemoc domową. Matka dzieci została postrzelona, jest ranna. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze jedna z osób została postrzelona i jest w ciężkim stanie w szpitalu. Zastrzelone dzieci miały od 18 miesięcy do 12 lat. Sprawca miał dokonać mordę z dwóch różnych miejscach. Śledczy ustalili, że podejrzany następnie zbiegł i dokonał kradzieży samochodu, a następnie ścigany przez funkcjonariuszy został zastrzelony. Żaden z policjantów ścigających sprawcę nie odniósł obrażeń. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I nad ranem z USA nadeszła informacja o kolejnej strzelaninie. Rannych w niej pięć osób, w tym troje studentów Uniwersytetu Iowa. Jedna z poszkodowanych osób jest w stanie krytycznym. Według śledczych strzały padły w czasie nocnej bójki, do której doszło w pobliżu uczelnianego kampusu. Po przeliczeniu ponad 70% głosów eurosceptyczna koalicja postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa może liczyć na ponad połowę mandatów w parlamencie. Na kolejnych miejscach po wczorajszym głosowaniu w przedterminowych wyborach są partia GERB byłego premiera Bojko-Borisowa i koalicja Kontynuujemy Zmiany Demokratyczna Bułgaria. Lider zwycięskiej partii powiedział, że postara się, aby ten parlament przetrwał całą kadencję. Spodziewaliśmy się, że będziemy pierwsi. Mówiłem wam, że moja socjologia to pełne sale i place w całym kraju. Oczekiwania są wysokie, nadzieje są wysokie. To również oznacza wielką odpowiedzialność. Według sondaży frekwencja wyniosła około 50%. Były to siódme przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii od 2021 roku. Bezpieczeństwu i współpracy militarnej poświęcone będzie polsko-francuski szczyt międzyrządowy. Do Gdańska przyjedzie dziś prezydent Francji i kilku ministrów. Jesteśmy świadkami dystabilizacji. Stabilizacji geopolitycznej wojny na Bliskim Wschodzie, która szkodzi nam wszystkim. Moim zadaniem jest chronić relacje polsko-amerykańskie i europejsko-amerykańskie od wstrząsów, powiedział premier Donald Tusk, pytany o cel spotkania z Emmanuelem Macronem.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 W szczycie wezmą udział przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego. O 8.13 gościną bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Aleksandra Leo z Centrum. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody w zachodniej i centralnej Polsce. Prognozowane są ulewy, burze i podniesienie stanu rzek. Z tego powodu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka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 śląskiego i łódzkiego. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 50 litrów deszczu. i MGW ostrzega też przed silnym wiatrem w części województwa zachodniopomorskiego. Jego prędkość może dochodzić do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do jutra. Szef MON poinformował, że w podwyższonej gotowości są wojska obrony terytorialnej. Na koniec informacja dla kierowców. Jeszcze przynajmniej przez godzinę będzie zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między węzłami Emilia a Wartkowice w miejscowości Wiktorów zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba zginęła. Dwie zostały ranne. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskie radio24.pl. Jest 5 po 7, a to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszej rundzie zakończyła się przygoda Antoniego Kowalskiego ze snookerowymi snuker mistrzostwami świata w Sheffield. Pierwszy Polak w historii czempionatu na dzień dobry trafił na słynnego Marka Williamsa, a to rankingowa szóstka, trzykrotny mistrz świata. Kowalski mimo dobrej gry przegrał 4 do 10. To na pocieszenie kolejny świetny start naszej naczelnej rowerzystki Katarzyny Niewiadomej Finy, która zajęła drugie miejsce w prestiżowym klasyku Amstel Gold Race. Wygrała nieoczekiwanie Paula Blasi z Hiszpanii, a Polka finiszowała z gwiazdą hiszpańskiego kolarstwa Demi Folering. Wygrała obłysk szprychy pół minuty za niespodziewaną triumfatorką w wyścigu męskim, który w przeszłości po dwakroć wygrywał Michał Kwiatkowski, najlepszy okazał się Remco Ewanepul, czyli belk, który na Igrzyskach w Paryżu rozbił bank, wygrywając ze startu wspólnego i czasówkę. Co słychać w piłce nożnej? W Ekstraklasie wczoraj trzy mecze. Wisła-Płocko yy, yy, pogrążyła w niecieczy Brugbe-Termalikę 3-1. Raków-Częstochowa ograł Krakowie 4-1, a w ostatnim meczu Jagiellonia-Białystok pokonała Arkę Gdynia 3-0 i wróciła na drugie miejsce w tabeli liderem Lech Poznań. W Niemczech mistrzem Bayern Monachium kropką na yy, okazało się wczorajsze zwycięstwo 4-2 nad Stuttgartem. Koszykarki lotto AZS-u UMCS-u Lublin mistrzyniami Polski w meczu numer 4 finałowej serii Kamila Brukowska i spółka pokonały ENE AZS Politechnikę Poznań 82 do 77, unikając tym samym meczu numer 5. Cieszę zwycięstwo, cieszę, że po prostu zagrałyśmy o wiele lepsze spotkanie niż wczoraj, bo tak naprawdę widać, że ten wczorajszy mecz to po prostu był wypadek przy pracy, że ten Poznań zaskoczył nas tą swoją agresywnością i po prostu nie byliśmy w stanie na to odpowiedzieć. Dzisiaj byliśmy na to przygotowane w stu i tak naprawdę realizowałyśmy plan. W pewnym momencie nas doszły, zrobił się remis, ale mieliśmy tą zimną głowę. Mimo tego, że tam zaczęły się jakieś przewagi jedno-dwupunktowe, wróciłyśmy do tego meczu, wygrałyśmy i cieszymy się ze złota. I gratulujemy bardzo. Rywalizacji finałowej siatkarek kremis 1 do jednego, budowlane łódź u siebie, 3 do 1 pokonały Developer Press Rzeszów. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Matka Natura potraktowała kalendarz poważnie i pogodę daje nam poniedziałkową. Co prawda na Pomorzu, w Armii Mazurach i na Podlasiu będzie słonecznie, ale poza tym pochmurno i deszczowo. No i to mogą być opady intensywne i nawet Wojska Obrony Terytorialnej mają pozostawać w gotowości właśnie z powodu deszczowo-burzowego frontu atmosferycznego. Najcieplej dziś będzie na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni, poza tym na ogół od 8 do 13.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 Reklamy. Dzień dobry z Gryfic, pisze pan Zbigniew. Dzień dobry z deszczowego Mierzyna. To pani Anna, no właśnie, deszczowo, załamanie pogody, ale my się nie damy, a dobrą energią dziś dzielimy się pod postem z ramówką na Facebooku Trójki. Zapraszamy do Trójki. Jest siódma dziewięć, a my zapraszamy w składzie Anna Regulska, Karolina Gonec, Stanisław Pyrzyna i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę kończy 35 lat. Dziś wieczorem uroczyste obchody tego 35-lecia, a o poranku w Trójce witam panią Marię keller Hamelle. właśnie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. 35 lat to dużo, a co jako społeczeństwo? I tu zapytam wprost, wciąż robimy źle, mimo że już tak dużo wiemy o ochronie dzieci, bo też dzięki Państwa działalności wiemy o tym naprawdę sporo po 35 latach na przykład 33% osób uważa dalej, że dopuszczalne jest karanie fizyczne dzieci. To myślę, że a że jest jednak sporo do zrobienia. Chociaż oczywiście zaczęliśmy od tego, kiedy większość społeczeństwa uważała, że można bić dzieci. I w ogóle prawo też byłby, kontraty karcenia dzieci. To znaczy można było bić, ale tylko w celach wychowawczych. Ale rzeczywiście 35 lat ma fundacja. 35 lat walki o prawa dzieci i o to, by dzieciom po prostu w Polsce żyło się lepiej. Co wciąż po tych 35 latach jest do poprawy, jeśli chodzi o ochronę, wsparcie małoletnich? no wiemy już o tym, o czym pani powiedziała, te 33%. Tak, to na pewno do zmiany. A co poza tym? No, nasze badania pokazują, że 32% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskich. To jest dużo. Y Dużo osiągnęliśmy, e, mamy telefon zaufania dla dzieci e, 116-118, który niedługo będzie obchodził pełnoletność, 18 lat. To już dzwonią do nas e, e, rodzice, czyli dzieci tych dzieci, które, e, znaczy ci, którzy przedtem dzwonili jako dzieci, a teraz są rodzicami. Ale e, to, co trzeba e, osiągnąć, to na pewno e, trzeba wprowadzić służby ochrony dzieci. Tego nam brakuje. E, The mm -hmm. cat ponieważ cała ta procedura sądowa jest czasami za późna. Musi być jakby na początku służby, które integrują i które, które reagują szybko. No, dzięki fundacji powstał zespół do spraw analizy śmiertelnych przypadków dzieci. Te raporty są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do zobaczenia. I ostatnio analizowano taki przypadek śmierci niemowlaka, kiedy do domu, przyszła policja odebrać psa, ponieważ była decyzja, że warunki dla tego zwierzęcia są bardzo złe. Było tam niemowlę, ale decyzja była dotycząca tylko psa. Niemowlę zmarło po dwóch miesiącach. Czyli od tej mówimy o, często o tym, jak my, jako społeczeństwo możemy włączać się w pomoc i ochronę małoletnich, a tu się okazuje, że jeszcze od władz powinniśmy wymagać. Tak, że służby ochrony dzieci powinny powstać. Powinny powstać centra pomocy dzieci, takie, które zainicjowała fundacja, gdzieby pod jednym dachem dziecko miało całą pomoc. Czyli, żeby oprócz e, pomocy psychologicznej była też pomoc prawna dla rodziców, e, pomoc socjalna, e, żeby to było wszystko łącznie z przesłuchaniem, bo dzieci muszą być przesłuchane, jeżeli jest sprawa karna, dzieci nie idą do sądu, tylko sąd przyjeżdża, ale żeby to było w warunkach takich przyjaznych pod jednym dachem. To są rzeczy, które, które chcielibyśmy osiągnąć. Teraz ostatnio mamy kampanię 15 powodów, dla których social media powinny być dopiero od 15 roku życia. W krajach ościennych te służby ochrony dzieci funkcjonują. Nie tylko tam, ale, a u nas tego nie ma i myślę, że to jest bardzo ważne do osiągnięcia. Pojawia się w naszej rozmowie temat social mediów one zmieniły jakoś państwa działalność i kwestie tych obszarów, w których trzeba dzisiaj wspierać dzieci najmocniej? No zagrożenia dzieci w internecie to jest poważny problem. E, przemoc rówieśnicza, która też przychodzi do internetu. E, 66% dzieci u, e, w naszych badaniach powiedziało, że doświadczyło przemocy rówieśniczej. No to jest naprawdę ogromny problem. E, media e, kiedy dzieci są w tych mediach, kiedy są narażone na cyberbullying, na, stąd ta, taka duża ilość depresji, myśli samobójczych. To jest taki lęk przed tym, że mnie coś ominie, czyli uzależnienie. Muszę być w tym telefonie, bo inaczej coś bardzo ważnego mnie ominie. I, i uważamy, że te media powinny być dla dzieci starszych które są bardziej dojrzałe. No tutaj wizyta na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to jest zimny prysznic, gdy zobaczy się te liczby wypisane od razu na stronie tej pierwszej, tej, tej głównej. Chociażby 79% dzieci w Polsce, które doświadcza przemocy, często przemocy rówieśniczej. Tu pani mówiła o 66%. Sprowadza się to niejako do liczby, bo one są obrazowe. No ale także do pojedynczych y, przypadków, ale żeby zakończyć naszą rozmowę pozytywnie, pozytywnie. No pozytywnie. to, myślę, to pozytyw powiedzmy o tym, co dziś wieczorem będzie się działo w Muzeum Poli. Ale to zanim jeszcze to co wieczorem, to myślę, że rzeczywiście każdy coś może zrobić i stąd w tym roku robimy trzecią edycję Dzieciństwo bez Przemocy. Kampania, która mobilizuje społeczeństwo. Co możesz w swojej lokalnej społeczności zrobić? Kwestia edukacji, edukacji rodziców, edukacja dzieci. E, symbolem potem na końcu takim jest 19 listopad, to jest dzień e, profi, e, zapobiegania e, przemocy wobec dzieci, kiedy pod, podświetlamy na czerwono budynki e, i mówimy w ten sposób symbolicznie, jesteśmy przeciw tak przemocy wobec dzieci. Także budynek przy Myśliwieckiej podświetlony był kilka no, miesięcy. No, zauważyliśmy w... i bardzo dziękujemy, że wy jesteście razem z nami w tej kampanii. A co dziś wieczorem? Bo dziś uroczysta gala 35-lecia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę także z, z ogłoszeniem laureatów nagrody imienia Aliny Margolis-Edelman. Alina Margolis-Edelman założyła fundację Dajemy Dzieciom Siłę, przedtem Fundacja Dzieci Niczyje, tylko zmieniliśmy nazwę, była pediatrą, społeczniczką, bardzo zaangażowaną, nieobojętną na krzywdę dzieci i w związku z tym ustanowiliśmy 15 lat temu nagrodę z jej inspiracji. I to jest nagroda dla inicjatyw i ludzi, którzy są zasłużeni w działalności na rzecz ochrony dzieci. To nie są też osoby czasami z pierwszych stron gazet, ale takie osoby, które rzeczywiście dzielą tą misję e, Aliny i misję Fundacji. I o tym dziś wieczorem także będzie dużo, dużo, dużo w Muzeum POLIN. Myślę, że w Trójce też wrócimy do tego tematu, ale na zakończenie naszej rozmowy z panią Marią Keller-Hamellą przypominamy 116, 111, 116, 111 i tak może by Ale też 800-100-100 to jest telefon dla dorosłych zaniepokojonych sytuacją dziecka, bezpieczeństwa dziecka, gdzie służą e, pomocą psycholodzy i prawnicy, zastanawiają się, co w danej sytuacji można zrobić. Warto, warto zapamiętać te numery, bo nie warto zostawać z problemami samemu. Pani Maria Keller-Hamella w Trójce o Poranku bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. A słuchamy piosenki dnia. Dziś to nowość, nowa propozycja od Dawida Podsiadły. Sezon. Napa... Sezon od Dawida Podsiadły o dziwo nie był piosenką dnia w Trójce w Piątek. Ciekawe, prawda? Ale dziś jest i będzie powracać w ciągu dnia. A teraz Karkonosze, bo najbardziej rozpoznawalny obiekt na najwyższym szczycie tego pasma zostanie wyremontowany. Chodzi oczywiście o Śnieżkę i o Wysokogórskie Obserwatorium. IMGW ogłosiło przetarg i szuka wykonawcy, który zmodernizuje ten wyjątkowy budynek. O szczegółach opowie Jakub Tower z Radia Wrocław. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że spotki zostaną wyremontowane. IMGW, czyli właściciel obiektu, ogłosił przetarg. Prace remontowe mają objąć m.in. wymianę pokryć dachowych na wszystkich trzech dyskach budynku obserwatorium, a także wzmocnienie całej konstrukcji. Zmodernizowane ma zostać też wnętrze m.in. dolnego dysku, który zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego dla turystów. O potrzebie remontu obiektu mówi zastępca dyrektora Karkonoskiego.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 Odrywał wiatr, także obiekt na pewno wymaga w tej chwili opieki i remontu. Dawniej na Śnieżce funkcjonowała restauracja, jednak w 2015 roku została zamknięta. Były także czynne dla turystów toalety. Jeśli chodzi o powody zamknięcia, no to punkt gastronomiczny delikatnie mówiąc nie cieszył się dobrą opinią. Zarówno z powodu wysokich cen, jakości jedzenia, jak i zakopiańskiego wystroju. Powodem był także zły stan techniczny największego dolnego spotka. W marcu 2009 roku doszło na Śnieżce do katastrofy budowlanej Część górnego dysku zawaliła się. Zostało to naprawione, ale kompleksowy remont nadal jest potrzebny. No i bardzo byśmy wszyscy sobie tego remontu, my ludzie gór, życzyli. Jednak mogą pojawić się pewne przeszkody i nie mówię tu wcale o warunkach pogodowych, czy o problemach finansowych, a o czymś, co muszę przyznać szczerze, bardzo mnie zaskoczyło. Chodzi o zmianę ustawy o ochronie przyrody. Zdaniem prezesa Karkonoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Grzegorza Sokolińskiego niektóre z zapisów w tej ustawie mogą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 W związku z tym na terenie parków narodowych, zgodnie z projektowanym zapisem, nie będzie można nic. Nie będzie można wyremontować schronisk, nie będzie można modernizować kolei nowych, Nic. Ja wiem, że to bardzo pesymistyczna wizja, ale wszystko tutaj zależy od naszych parlamentarzystów. Natomiast jedno, co jest teraz pewne, to to, że IMGW ogłosiło przetarg na remont, więc czekamy z nadzieją, co dalej. A czyli jest pod górkę jednak, no ale tak, tak chyba powinno być, skoro to Śnieżka. A czy przydałoby się to? Restauracja, czy Państwo są za, mimo że to Park Narodowy? 22,7 dwa i trójek, zapraszamy. wants to be the one who's in control But the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold Now you left.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 A na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. W Islamabadzie trwają przygotowania do planowanej na dziś drugiej rundy rozmów Iranu i USA. Tymczasem irańska agencja IRNA zapowiedziała, że przedstawiciele Iranu nie pojawią się w Islamabadzie. W ostatnich godzinach przed planowaną kolejną ruzmo, rundą rozmów obie strony ponownie poróżniła kwestia cieśniny Ormus. Wieczorem amerykańska marynarka wojenna zablokowała przy wejściu do Ormus irański tankowiec płynący z Chin. Iran uznał to za akt, akt agresji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 Kamizelkę ratunkową pasażerki ocalałej z katastrofy transatlantyku. Uzyskana kwota okazała się dwukrotnie wyższa od pierwotnych szacunków ekspertów. Kamizelka należała do Lori Maber-Francatelli, pasażerki pierwszej klasy, która ewakuowała się w szalupie ratunkowej numer 1, pełny serwis trójki o ósmej. A teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. GUS zbada warunki życia mieszkańców Polski. Informacje będą zbierane od dziś do końca czerwca. Wylosowane gospodarstwa dostaną list albo zadzwoni do nich ankieter. W trakcie wywiadów respondenci będą pytani m.in. o warunki mieszkaniowe, aktywność zawodową, edukację, poziom zamożności czy ewentualne zadłużenie. Prawa kryptoaktywów pozostaje priorytetem rządu, zapewnia minister finansów i gospodarki. Andrzej Domański zapowiada ciąg dalszy po tym, jak Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do rządowych regulacji w tej sprawie. Rząd nie może tej sprawy odpuścić, bo chodzi o bezpieczeństwo, oszczędności Polaków. No to jest kwestia priorytetowa. Na dziś nie powiem jeszcze, w jaką stronę te... Rozwiązania pójdą. Uważamy oczywiście, że dwukrotnie zawetowana przez prezydenta ustawa jest optymalną ścieżką. To będzie dla nas kwestia niezwykle istotna, również dlatego, że bez nowej ustawy firmy nie będą mogły świadczyć usług po 30 czerwca. A jak informuje dziś dziennik Gazeta Prawna, 2 miliony Polaków zainwestowało 40 miliardów złotych w cyfrowe waluty. To mniej więcej 1% wszystkich oszczędności. 6,3 zł i 3 grosze za litr benzyny 95 i 7 zł 7 groszy za olej napędowy. Takie są dziś maksymalne ceny paliw. Od początku roku ceny najmu mieszkań w miastach wojewódzkich spadają co miesiąc o mniej więcej procent. Tak wynika z raportu OtoDom. Średni koszt wynajmu wynosi 3,5 tysiąca złotych. Najdroższa jest Warszawa, gdzie cena sięga blisko 5 tysięcy złotych. Handel kwiatami na rynku głównym w Krakowie bez zmian. Obecne zasady funkcjonowania tam stoisk kwiaciarek zostały przedłużone do końca stycznia przyszłego roku. Oznacza to, że nie zostanie ogłoszony przetarg na handel kwiatami i nie zmieni się wysokość dzierżawy stanowiska, co proponowali wcześniej urzędnicy. Dolar kosztuje dziś rano 3,60 zł, a euro 4,23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 Dziś szykuje się poniedziałkowa, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem wszystkim, którzy by się chcieli rozpędzić i za bardzo malkontęcić, zwrócić delikatnie uwagę, że wiosną taki deszczyk, jak obecnie mamy, też jadę do pracy w deszczu, jest wręcz błogosławieństwem i niechby sobie padał nawet cały tydzień. A i ma pan rację i niech pada, ale poprosimy tak bez przesady z wiatrem, choć możliwe dziś także burze. Przede wszystkim popada w południowej połowie kraju, na Pomorzu, Armii Mazurach i Odlasiu będzie dla odmiany słonecznie. Najcieplej dziś będzie na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni, a na ogół wczesnym popołudniem termometry pokażą od 8 do 13. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Restauracja na Śnieżce po remoncie obserwatorium. Pan jest za. Pewnie, że czekałbym na taką restaurację. W tym roku byłem tam z żoną i dzieckiem i wypiliśmy kawę po czeskiej stronie. Więc jakby dajmy powiedzieć, po polskiej stronie, wydaje mi się, że też powinna być restauracja. Zresztą, mimo wspominam, jeszcze z czosnku w, w liceum. A Kawa po czesku, nie, to trzeba po polsku, albo polską po turecku, żeby czuło się ten piach. Ciekawe, czy pili państwo kiedyś kawę po tatarsku, bo ja wczoraj, ciekawe zjawisko, polecam, jakby co, za 25 minut ósma. Dwójki, siedem, Chciałbym wyrazić wdzięczność, bo usłyszałem, że moja propozycja dla Jadwigi została zaakceptowana jako propozycja tytułu. Drill Jadzia Drill. Więc bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam całą redakcję i wszystkich z Radomia. Z Radomia? Nie, to zmieniamy tytuł. Przegląd. Wraz. <śmiech> Nie no, zgrywam się. Nic nie zmieniamy. Drill Jadzia Drill. Z tym tytułem zostajemy i ten tytuł, uwaga, znalazł się w zestawie do głosowania na listę przebojów. Nie, żartuję. A Państwo wiedzą, co z tą informacją zrobić, żeby wywołać jeszcze więcej zawstydzonych uśmiechów u Karoliny. A teraz już prasa, prasa i Agnieszka Laskowska. Wszystkiego najlepszego? Dziś Dzień Agnieszki, dobry. prawda? Tak, dziękuję. Dzisiaj są imieniny Agnieszki, a nas jest dużo tutaj. Ja to w wyliczyłem, Agnieszek. sobie wypisałem. Agnieszka szydłowska, Laskowska, DROST, Łukasiewicz, obszarska, trzeciakiewicz i lichnerowicz. To Dróż, wszystkie trójkowe tak. Agnieszki. Musimy zrobić jakiś szczyt. No i mamy patronkę naszego studia. G. Raz, G raz, dwa, trzy, cztery, Osiedzko. pięć, 6, to G8 robimy w takim razie. Ja jestem waszą fanką też, jeśli chodzi o muzykę, e, oddam nawet chętnie czas przeglądu prasy, żeby wyrazić swoje uznanie, czekam na więcej, zagłosuję na pewno na stronie listy przebojów, a teraz już zaglądam mm -hmm. do gazet. Tusk i Macron rozmawiają o obronności i energetyce, to w Gazecie Wyborczej zapowiedź dzisiejszego spotkania. Obu polityków w Gdańsku będzie to rozwinięcie traktatu z maja 25 roku, traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni i będzie mowa o zaawansowanym odstraszaniu gdyby doszło do ewentualnego konfliktu zbrojnego, kluczowe będzie ustalenie momentu uznania żywotnych interesów Francji za zagrożone Paryż nigdy tych interesów e, dokładnie nie sprecyzował po to, e, żeby nie informować e, swoich wrogów mhm. tutaj oczywiście patrzymy w stronę Rosji e, w którym momencie te interesy są zagrożone, ale to znaczy, że e, Rosjanie nigdy też nie będą wiedzieli, czy atak na Polskę na przykład zostałby uznany za zagrożenie żywotnych interesów francuskich i czy nie spowodowałby francuskiej odpowiedzi, a przypomnę Francja jest w posiadaniu broni nuklearnej. No i taki sojusznik się przydaje, choćby z tego powodu. Tak, także dzisiaj w spotkaniu w Gdańsku, oczywiście w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, ale też na pewno w naszych trójkowych serwisach będziemy ten temat rozwijać. Krótko sondaż dla Rzeczpospolitej o tym, że Polacy nie chcą, żeby pary jednopłciowe miały takie same świadczenia ZUS, jak małżeństwa czy związki he heteroseksualne. Mhm, są jakieś dane? Tak, pięćdziesiąt i 50% badanych nie chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński, otrzymywały prawo doświadczeń ZUS. No tutaj takie zróbmy zastrzeżenie, że z tym zawarciem związku małżeńskiego w Polsce wciąż jest trudno, bo okazuje się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tę e, decyzję o obowiązku rejestrowania przez nasze urzędy stanu cywilnego tych zawartych za granicą, za granicą małżeństw jednopłciowych nie? ogranicza tylko i wyłącznie do tej pary, która w ogóle zgłosiła to zastrzeżenie, więc ciągle politycy tkwią gdzieś tam w zamierzchłych czasach i nie chcą tych praw małżeństw jednopłciowych, związków jednopłciowych uznać i jeszcze krótko też o wspieraniu, o pomaganiu. Dziennik Gazeta Prawna dla 56% badanych potrzeba pomocy to przede wszystkim chęć dzielenia się z innymi. To są badania Barometr Humanitarny 26, cytowane przez Dziennik Gazetę Prawną i 47% ankietowanych. Jedna z danych uważa, że należy przede wszystkim wspierać Polaków. To jest mniej niż w zeszłym roku, bo 53% w zeszłym roku uważało, że tylko Polaków, więc... Otwieramy się też na inne nacje. Otwieramy Stopniowo. się na pomoc uchodźcom. Jeśli pozwolisz, szybko zajrzę do tabloidów. Tam, A, chętnie, po... tam, proszę bardzo. Tam raczej się ogląda y, niż czyta, ale można też przeczytać o tym, że y, Zygmunt Solorz będzie robił interesy z Donaldem Trumpem. Chce inwestować w Ameryce kosmos, energetyka i sztuczna inteligencja. To po tym, jak y, Zygmunta Solorza pozbyły się jego dzieci z majątku wspólnego i teraz to one y, rządzą No głównie stacją Polsa ale też wszystkimi innymi należącymi do solożów y, interesami. Ten szuka pieniędzy za oceanem. A gdyby jeszcze chcieli państwo pooglądać, bo tak jak mówię, to jest raczej prasa kolorowa do oglądania, to ustawka, bo to są moim zdaniem zdecydowanie umówione fotosesje, y Prezydent Karol Nawrocki robi politykę na balkonie, bo odwiedził Gdańsk w weekend. W marynarce białej koszuli rozmawia przez telefon na swoim balkonie w, w mieszkaniu w Gdańsku. Ustawka państwa Sławosza i Aleksandry Uznańskich-Wiśniewskich podczas spaceru. Ich y, czekają wkrótce na rodziny dziecka y, i fakt to w, w fakcie. Fakt podejrzał też zbigniewa ziobro na zakupach na Węgrzech. Płaci ponoć tylko gotówką. Zmienił opony do Polski nie przyjedzie. Aha, opony na letnie. Na lepsze, tak. A na lepsze. <grym> <grym> tak, tak. Mogą się przydać to na pewno. Agnieszka Laskowska, bardzo dziękuję. Dziękuję. Też dziękuję przez moment za się bałem, jak zaczęłaś o tej ustawce, <grym> ale chodzi o fotograficzne ustawki. Tak jest. Po ubielie. Renata Grochal już, już się pcha do mikrofonu. Nie pamięć przed chwilą. To jedna z aż trzech propozycji grupy Metro w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. LPT Polskie Radio.pl albo aplikacja Trójki. Tam znajdą Państwo szczegóły. A szczegóły planu operacyjnego na rozmowę po 8.13 zdradzi sama Renata Grochal. Właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. Taktyka obrana. Czy ja wiem. Yy, w każdym razie rozbawił mnie rysunek w gazecie Wyborczej, gdzie jest Janka Kozy rysunek dla tokefemu. Co jest w koszyku z zakupami przeciętnego Polaka, i ile kosztuje i dlaczego jedno kółko zawsze się zacina? <głosy> Dzisiaj moją gościnią będzie Aleksandra Leo, posłanka klubu centrum, i porozmawiamy o relacjach w koalicji. Między innymi oczywiście o tym, czy w koalicji 15 października panuje moberstwo i dziaderstwo, jak twierdzi katarzyna pełczyńska na Łęcz i czy w koalicji o. rozpad To też mocne słowo. To o tym o 8:13. Serdecznie zapraszam, ale będą też poważniejsze tematy. A teraz będzie romantycznie. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Richard Ashcroft, A Song for the Lovers. Piosenki o miłości są często banalne, ale za najlepszymi z nich stoją historie z życia wzięte. Weźmy Richarda Ashcroft'a. Pod koniec lat 80. patykowatego, zamyślonego 17-latka z północnej Anglii, który zakochuje się w koleżance ze szkoły o imieniu Sara. Ta nie traktuje go poważnie, ale po jakimś czasie umawia się z nim. Spędzają razem 6 lat. W międzyczasie on zakłada zespół o nazwie Verve. Grupa szybko staje się dla Richarda ważniejsza od Sara. Samotna dziewczyna wypłakuje się w rękaw technicznemu Verf. Richard dowiaduje się o tym i zrywa z nią natychmiast podczas karczemnej awantury. Przygnębiony, a może nawet będący na skraju depresji Ashcroft pisze piosenki. Wiele z nich dwa lata później trafi na trzeci album Werf już z przedrostkiem D. płytę Urban Hymns, która zapewni grupie wieczną chwałę i bogactwo. Ale na razie Richard nie ma nadziei. Aż do czasu, gdy spotyka Kate, dziewczynę grającą na klawiszach w zespole Spiritualized i jednocześnie partnerkę lidera tej formacji, Jasona Pierce'a. Tym razem strzała Amora frunie w przeciwną stronę. Richard i Kate zaczynają romans, który szybko przerodzi się w małżeństwo, zresztą trwające do dziś. To właśnie wczesne dni tego związku zainspirowały piosenkę dla kochanków A Song for the Lovers, którą Ashcroft wykorzystał na swojej płycie solowej dopiero w roku 2000, gdy The Verve już nie istniało. Wokalista wspomina, że impulsem był pobyt w dość odrażającym londyńskim hotelu, który posiadał radio wbudowane w zagłówek łóżka. Ashcroft włączył je i usłyszał Love will tear us apart, Joy Division. Piosenkę opowiadającą o końcu uczucia. Zagrajcie mi lepiej jakąś piosenkę dla kochanków. Coś, co wyraża cały ten niepokój, lęk, ale i ekscytację. Bycie na krawędzi wielkiej miłości. Pomyślał, po czym wziął się sam za jej napisanie. Richard twierdzi, że chciał tu połączyć dwie dosyć odległe inspiracje. Orkiestrację w stylu Scotta Walkera. Oraz niemalże taneczną energię ala zespół Chic. Chyba się udało, bo singiel zainaugurował jego solową karierę z wysokiego C. Później było już tylko niżej. Piosenka do wyjaśnienia.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 Да